Proszę Państwa, zapraszamy z numerem 41 naszego mieszkańca, reprezentanta z Beruinowej. Pojedzie z salon. Jest to pan Kański. O, Oczywiście, tak, wszystkie maszyny, które się uczestniczą. Podjazd do balata. Przepiękna flaga boruinowej. To się oczywiście chwali. No i trzymamy kciuki za boruinową. Rączka moja do góry. Gaz do podłogi. Proszę! Znakomicie, znakomicie. Brawo! w przerwie między następną klasą pokażą swoją umiejętności klawelcy, którzy pojadą dokładnie to samo klawelcy, na czas. mamy sześciu zawodników, czyli 3 oczywiście Teraz będzie Ja wiatr w garażu, sędziowie, ja Mamy że wszystkim panowie, od startowej tyłu. za panowie, panowie, panowie, panowie, jaki był czas naszego zawodnika z Warwinowej? Szanowny panie prezydencie, szanowny panie prezydencie,